Podobno przyczyną tej wojny była książka. W 1650 roku ambasador cara Aleksego zażądał zniszczenia nakładu książki o przewagach bitewnych króla Władysława IV w walkach z Rosją. Nasz władca był tytularnym carem Rosji do 1634 roku. Domagał się też kary śmierci dla autora dzieła. Przy okazji zażądano ziemi smoleńskiej, ogromnych odszkodowań, a także egzekucji księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, wojewody ruskiego. Senatorowie z obawy przed wojną zgodzili się na wydarcie karty, na której nie wymieniono wszystkich tytułów cara. Powodów obrazy dla Rosjan. Jednak w 1653 roku Rosja rozpoczęła koncentrację wojsk na naszej granicy. To początek rosyjskiego potopu, wojny polsko-rosyjskiej w latach 1654-1667. Sienkiewiczowska trylogia odnotowuje najazd turecki, wojnę kozacką, ale o równie okrutnym i grabieżczym jak potop szwedzki na moskiewskim mówi epizodycznie z powodu oczywiście carskiej cenzury. To miała być zapomniana wojna. W chwili rozpoczęcia najazdu szwedzkiego w 1655 roku Rzeczpospolita prowadziła od ponad roku wojnę z Rosją. To uniemożliwiło nam skuteczną walkę ze Szwedami. Historycy oceniają, że straty poniesione przez Rzeczpospolitą w Potopie Szwedzkim były znacznie większe niż nasze straty w II wojnie światowej. A co przyniosła ta zapomniana wojna z Rosją? Jaki jest bilans moskiewsko-szwedzkiego potopu, kiedy Rzeczpospolita walczyła o obronę politycznego bytu?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 Króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego w latach 1648-1668. Władca miał przeciwko sobie koalicję magnacką z hetmanem Januszem Radziwiłem, wspartym przez Lubomirskich i Opalińskich. Czy ta sytuacja wewnętrzna w Rzeczpospolitej ośmieliła rosnącą w siłę Moskwę, by znów zaatakować Polskę? Moskwa czuła wielki respekt przed Rzeczpospolitą ze względu na wspominane przez nas tydzień temu triumfy oręża polskiego nad czasem wielokroć liczniejszymi oddziałami rosyjskimi, jak choćby w 1610 roku pod Kuszynem czy w 1632 roku w odsieczy dla Smoleńska dokonanej przez Władysława IV. Stąd też kolejny car wzdragał się bardzo przed myślą o ewentualnym wszczęciu konfliktu z Polską. Nawet kiedy wybuchło wielkie powstanie Chmielnickiego, powstanie kozackie w 1648 roku. Kiedy zaczęto przebąkiwać na dworze moskiewskim o możliwości wykorzystania kłopotów Rzeczpospolitej i uderzenia wtedy, żeby odzyskać właśnie Smoleńsk, Czernichowszczyznę, Siewierszczyznę, wtedy wybuchły w Moskwie masowe niepokoje. Po prostu ludzie także obawiali się tego, że wojna nowa z Rzeczpospolitą skończy się nowymi klęskami, nowym kryzysem państwa. A zatem to na pewno nie kwestia kart, w książkach drukowanych wtedy w Rzeczpospolitej, ale stopniowe realne osłabienie wewnętrzne Rzeczpospolitej i w związku z tym wzrost poczucia, że można z nią prowadzić wojnę, że można z nią wygrać wojnę na dworze carskim, to przesądziło ostatecznie o potężnym uderzeniu Moskwy na Rzeczpospolitą w 1654 roku. Kmielnicki ruszył bez zwłoki naprzód i szedł już wśród buntu rzezi i ognia. Świadczyły o tym zgliszcza i trupy. Szedł jak lawina, niszcząc wszystko po drodze. Kraj przed nim powstawał, za nim pustoszał. Szedł jak mściciel, jak legendowy smok. Kroki jego wyciskały krew, oddech wzniecał pożary. Co takiego stało się między 1648 a 54 rokiem z Rzeczpospolitą? Przypomnijmy, Chmielnicki wszyna swoje wielkie powstanie, w którym łączą się elementy społeczne, polityczne, ambicje elit kozackich i religijne. To powstanie jest w dużym stopniu pobudzane, motywowane przez fanatyczny kler prawosławny, który z kozaków próbuje zrobić narzędzie świętej sprawy walki prawosławia z łacińską przewagą, a przede wszystkim z Unią wprowadzaną od 1596 roku na ziemiach ruskich. Te motywy okazały się razem dość mocne, by poprowadzić kozaków do wielkich zwycięstw nad Rzeczpospolitą, Właśnie w 1648 roku i zastopować udało się te sukcesy, przypomnijmy tylko na zasadzie ugody, bohaterskiej obrony z baraża, oczywiście opisywanej przez Sienkiewicza, ale także w końcu ugody zawartej przez króla Jana Kazimierza pod Zborowem znamowy jego kanclerza Osolińskiego. Gdyby ta pokojowa polityka miała trwać dalej, to niewątpliwie skończyłaby się tragicznie dla Rzeczpospolitej, ponieważ Chmielnicki honorować ugody zborowskiej nie myślał. Chciał dalej wykorzystywać słabość wewnętrzną Rzeczpospolitej. I podnosić poprzeczkę swoich żądań politycznych aż do całkowitej suwerenności Ukrainy na maksymalnie dużym terenie obejmującym, jakby się dało, wszystkie ziemie ruskie dawnej, wciąż jeszcze istniejącej, ale strącanej w niebyt przez Chmielnickiego Rzeczpospolitej. I na szczęście można powiedzieć śmierć pokojowego doradcy króla Osolińskiego, a przeważenie z wpływami i przestrogami wśród znacznej części szlachty ludzi bardziej zdeterminowanych do walki na czele z księciem Jeremim Wiśniowieckim sprawiło, że Rzeczpospolita przygotowała się do dalszej odsłony tej nieuchronnej konfrontacji z Chmielnickim i w 1651 roku no jednak następują kolejne zwycięstwa Rzeczpospolitej, które studzą ambicje Moskwy, by ingerować w ten konflikt. Przypomnę wielki triumf w bitwie pod Beresteczkiem. No ale ten triumf nie starczył na długo. Chmielnicki był rzeczywiście człowiekiem nieugiętym, nie poddającym się nawet w chwili niepowodzeń. Potrafił raz jeszcze zmobilizować kozaków do walki i w następnym roku dochodzi do... Odwrócenia karty, bitwie pod Batochem, z kolei wojska koronne zostają praktycznie rzecz biorąc wycięte w pień przez kozaków i przez współpracujących z nimi ponownie Tatarów. To była wielka zbrodnia wojenna, można tak powiedzieć, bo na polu bitwy wymordowano wiele tysięcy jeńców. Kwiat rycerstwa Rzeczypospolitej, m.in. brat Jana Sobieskiego, Marek, dowódca tych całych wojsk polskich wtedy, to właśnie Batoch. Zachęcił bardzo koła skłaniające się ku wojnie w Moskwie do tego, by wykorzystać bunt Chmielnickiego przeciwko Rzeczpospolitej. I kiedy Chmielnicki po raz kolejny zwrócił się z ofertą do cara, by ten objął patronat nad buntem kozackim, car tym razem w 1653 roku przychyla się do tej prośby. Choć zaskakuje Chmielnickiego, Chmielnicki liczył na autonomię Ukrainy oderwanej od Rzeczpospolitej, a przyłączonej do Moskwy i na pewnego rodzaju równoprawny układ Ukrainy z Rosją, na co usłyszał twarde słowa posła Carskiego Buturlina, że nigdy tak w Rosji nie bywało, żeby poddany, chołop, niewolnik, jakim staje się Chmielnicki, kiedy przychodzi do Moskwy, mógł żądać czegokolwiek od swojego władcy. Zatem to właśnie sprawa ukraińska stała się bezpośrednim powodem interwencji Rosji w Rzeczpospolitej w 1654 roku. Czy z góry byliśmy na przegranej pozycji? W 1654 już znakomicie przygotowana, ponad 100-tysięczna armia rosyjska kilkoma kolumnami wkracza na teren Litwy, podczas gdy południe Ukraina... Ziemie ruskie są i tak już wcześniej zajęte przez powstańców Chmielnickiego. Zostaje ujawniona słabość wewnętrzna Rzeczpospolitej. Cała wschodnia połowa Rzeczpospolitej zostaje stracona w ciągu 1654 roku. Panie profesorze, w niektórych źródłach mówi się o 150-tysięcznej armii rosyjskiej. 100 tysięcy żołnierzy to są realne szacunki. To była ogromna armia, nawet jeśli przyjąć te najniższe szacunki, 100-tysięczne, to warto... Skonfrontować je z tą siłą, którą mogła wystawić Rzeczpospolita. Było to sześć tysięcy żołnierzy pod komendą Hetmana Janusza Radziwiła, bardzo był to utalentowany wódz, a jednocześnie straszliwie ambitny magnat, który wskutek osobistej nienawiści do króla Jana Kazimierza, wina tu była po obu stronach, Radziwił nie tylko nie uznawał przez króla mianowanych współpracowników w dziele obrony Litwy, ale też zaczął myśleć o zrzuceniu przewagi królewskiej nad sobą, nad Litwą, w związku z tym także, kiedy okaże się, że Polska nie może zapewnić Litwie efektywnej ani kontroli, ani obrony w obliczu gigantycznego najazdu. Radziwił odnosi nawet sukces taktyczny w bitwie pod szklowem. Ale potem w kolejnych bitwach, wielokrotnie słabsze od moskiewskich, siły nie mogły stawić czoła najazdowi. I w ten sposób, na progu 1655 roku, wiadomo było, że Rzeczpospolita nie utrzyma Litwy. Nie potrafiła poradzić sobie do tego momentu z buntem Chmielnickiego. Połączony wraz z potęgą moskiewską, bunt kozacki sprawił, że wschodnia połowa Rzeczpospolitej została nie tylko spustoszona, ale także bezbronna w dużym stopniu i w 1655 roku pada Wilno. Pani redaktor mówiła słusznie o gigantycznych spustoszeniach najazdu szwedzkiego w 1655 roku i następnych latach, ale najazd moskiewski na Litwę był najazdem jeszcze bardziej niszczącym. Do końca XVII wieku, czyli przez następnych 50 lat, Litwa będzie miała ludność wciąż jeszcze o 1 trzecią mniejszą niż przed najazdem moskiewskim. No w niektórych regionach to 70-60% ludności zostało wymordowanych lub deportowanych, bo car po prostu deportował tych ludzi, którzy mogli mu się przydać w głębi Rosji, rzemieślników, chłopów zdolnych do uprawiania ziemi. To było rzeczywiście absolutne spustoszenie Litwy. Czy to na Litwie użyto także tej rosyjskiej broni biologicznej, to znaczy uli z pszczołami podczas walk? Tego rodzaju nowinki, znane oczywiście od starożytności, w cudzysłowie tylko nowinki taktyczne były stosowane i wtedy, ale nie one przesądziły o prawdziwie ludobójczej, bo można użyć tego określenia, ludobójczej skali inwazji i okupacji moskiewskiej na terenach Litwy. Wilno zostało spalone, płonęło podobno 17 dni. Ludność musiała podpisywać lojalki na wierność carowi. To już wtedy pojawił się taki pomysł, czy nowinka, jak pan profesor powiedział. Nie, to akurat było zgodne z obyczajem Rzeczpospolitej, którego doskonale świadom był car i jego urzędnicy. Żeby zapewnić sobie współpracę nowych poddanych w Rzeczpospolitej, trzeba było uzyskać od nich przysięgę na wierność. Prawda? No, to są ludzie, którzy do tej pory byli wolni skoro jeszcze są wolni, to muszą zaprzysiąc, że zgadzają się być poddanymi teraz. I tego rodzaju przysięgi były składane masowo przez szlachtę, która widziała, że znikąd ratunku. Car daje im prostą alternatywę. Albo ich zabije, albo ich deportuje, albo może ich zostawić na miejscu i nawet zostawić im ich majątki w zamian za przysięgę wierności carowi. Warto przypomnieć, że przecież Okupacja rosyjska sięga po Lublin, gdzie składa przysięgę carowi szlachta całego niemal województwa na czele z wojewodą Krzysztofem Tyszkiewiczem, że wojewoda Trocki, Mikołaj Stefan Pac razem z dwoma tysiącami szlachty zaprzysięga wierność carowi, w zamian za co uzyskuje obietnicę otrzymania majątków tych, z kolei, którzy nie zaprzysięgli. No takie proste, można powiedzieć, elementy socjotechniki. Panowanie moskiewskie rozszerza się na wschodzie Rzeczpospolitej jak pożar. W tym momencie przychodzi inwazja szwedzka. O inwazji moskiewsko-szwedzkiej zwanej Potopem Moskiewsko-Szwedzkim mówi profesor Andrzej Nowak. Idą tytani na świat zesłani żeby naprawić zło i wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawi. Krok ich nam w uszach od dawna brzmi, ale postaci nie widać wciąż. Czujemy tylko jak ziemia drży pod krokiem, który krąży jej miąższ. Na wschód, na zachód zerkamy kątem, czy już górują nad horyzontem. Lecz ciągle nic, prócz kroku ech Co po niektórym wstrzymuje dech Inni zaś z nie nową się kryją Może to tylko tak serca nam biją Idą tytani, a świat zesłani Żeby naprawić zło I wiemy to z ostatniej chwili że gdzieś już nawet naprawili. Historia żywa Co pan myślisz? Mości Babinicz? O tej kolumbrynie? No, od kiedy mur nam trzaska ojcze wielebny ciągle o niej myślę. Wycieczka tu na nic. Spostrzegam Jeden człowiek musi pójść. Jeden? I musi jeden człowiek pójść, by to działo prochami rozsadzić. A może to uczynić, póki ten Na Boga! Ale cóż tu jeden człowiek uczyni? W przebraniu między szwedami pójdzie. Potrzebuje tylko puszkę z prochem działów, by włożyć z nitką prochową i nitkę. Sznureczek taki podpalić, gdy buchną prochy diabitem kolbry. Jest rok 1655. Karol X Gustaw uderza na Rzeczpospolitą. Skąd w ogóle ten pomysł na tę inwazję na Polskę? Przecież obowiązywał jeszcze rozejm między oboma krajami. Rozejm zawarty w sztumskiej wsi w 1635 roku miał obowiązywać do 1661. Karol Gustaw łamie ten rozejm, uderza na Rzeczpospolitą i usprawiedliwia to, tym w istocie, że Rzeczpospolita zostaje tak zagrożona przez Rosję, że jeżeli on tutaj nie wejdzie, nie zabezpieczy dla siebie tego, co ważne dla Szwecji, a więc Pomorza, a więc Prus, a więc Infland, to będzie miał do czynienia na całym południowym brzegu Bałtyku z ogromną potęgą Zjednoczonego Imperium Rosyjskiego. Ta argumentacja, choć nieoficjalna, Trafiała bardzo do przekonania szlachcie, nie tylko zresztą litewskiej, choć na Litwie szczególnie mocno, że można uciec się pod opiekę Szwedów, żeby uciec pod topora rosyjskiego. I tak łącząc to ze swoimi osobistymi ambicjami kumuluje się w postaci zdrady Janusza Radziwiła i Bogusława Radziwiła czarnych charakterów roku 1655. Tak, obaj podpisali akt poddania Wielkiego Księstwa Litewskiego koronie szwedzkiej, no ale dołączyła się tutaj potężna armia hana krymskiego, Gireja. Czy to był znaczący moment? Tak, to był ze względów dyplomatycznych być może najważniejszy sukces odniesiony przez stronę polską w całej tej rozgrywce o przetrwanie Rzeczpospolitej. A w każdym razie jeden z najważniejszych, pozyskanie pomocy Hana. Hanat Krymski wspierał Chmielnickiego w walce z Rzeczpospolitą, ale w momencie kiedy zamajaczyła przed oczami i Hana, Krymskiego, i sułtana tureckiego, jego zwierzchnika, Wizja zastąpienia Rzeczpospolitej, ogromnym imperium moskiewskim, rządzonym na taki sam sposób jak rządzony był turecki, można powiedzieć, konglomerat, czyli w sposób despotyczny, tego rodzaju wizja zadziałała jak pobudka, jak zimny prysznic, to oznaczałoby groźbę wielką dla panowania tureckiego na Bałkanach, na północnym brzegu także Morza Czarnego. I dlatego następuje zmiana przymierzy. Han Mehmed IV Girej, staje się głównym i najbardziej efektywnym sojusznikiem Polski w walce o odzyskanie niepodległości, którą faktycznie w 1655 roku straciła. Przypomnijmy bowiem, że Szwedzi, którzy wkraczają wtedy w lipcu 1655 roku na teren Rzeczypospolitej, napotykają stan demoralizacji, zmęczenia, jakby znużenia polskich elit szlacheckich tym, że nie potrafimy obronić własnego kraju. Że już wschodnia połowa jest zajęta przez najazd moskiewski, że nie potrafiliśmy poradzić sobie przez siedem lat z ogromnym buntem kozackim. Istnieje groźba nawet rozszerzenia się tego buntu chłopskiego na tereny Polski etnicznej. Motywowane także osobistymi ambicjami części elit, a przede wszystkim różnicami religijnymi. Elity, zwłaszcza prawosławne na wschodzie, a także kalwińskie. Że nie wspomnę o Arianach, którzy działali w dużym stopniu po prostu jak agenci realnie istniejącego wtedy w spisku protestanckiego przeciw Rzeczpospolitej. Oliver Cromwell, który wtedy srożył się w Anglii, wzywał wszystkich do starcia rogu na czole bestii, czyli starcia Rzeczpospolitej z mapy jako głównej siły oparcia katolicyzmu w Europie. Bestią oczywiście był papież, był katolicyzm europejski. I z Karolem Gustawem, jako liderem tej protestanckiej krucjaty, realnie działającym w Rzeczpospolitej, chętnie gotowi byli współdziałać, zwłaszcza bracia polscy, Arianie. Oczywiście także katolicka szlachta z rozmaitych powodów poddawała się królowi szwedzkiemu. To był moment rzeczywiście bardzo groźny, straszny. Razem wszystkie te przyczyny połączone sprawiły, że w 1655 roku w listopadzie było zaledwie dwa skrawki na terenie Rzeczpospolitej niezajęte przez obce wojska. To było Podlasie, gdzie skupili się przeciwnicy poddania Litwy Szwedom, skupili się wokół Pawła Sapiechy, hetmana polnego litewskiego. Drugim takim miejscem była Ruś Czerwona, Lwów, gdzie ani Chmielnicki nie potrafił zdobyć tego miasta, ani Szwedzi tam nie dotarli. Na pograniczu Rusi Czerwonej i Lubelszczyzny zawiąże się w końcu Konfederacja, która była pierwszym, można powiedzieć, polskim powstaniem niepodległościowym, zwycięskim. Ale zanim ta konfederacja się zawiązała, jeszcze warto wspomnieć o dwóch czynnikach. Pierwszym był ruch partyzancki, szerzący się przeciwko Szwedom na terenie Wielkopolski, na czele z Krzysztofem Żegockim, starostą Babi mojskim w okolicy Wschowy i Kościana. Ten ruch jednoczył i szlachtę i nawet chłopów, po prostu zdesperowanych łupieszczą gospodarką szwedzkiego najeźdźcy. No i wreszcie ten symbol najsilniej przemawiający do wyobraźni katolickiej większości elit polskich, a mianowicie obrona Jasnej Góry. To rzeczywiście było propagandowo bardzo ważne wydarzenie. Od listopada do grudnia przez ponad pięć tygodni broniąca się Jasna Góra przed oddziałem szwedzkim generała Millera, stała się symbolem oporu przeciwko nie tylko zagrożeniu niepodległości, ale zagrożeniu tożsamości polskiej, której ten protestancko-prawosławny najazd, bo tak zaczęto to interpretować, może narzucić coś zupełnie do tej pory obcego. Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów zakończyło się 27 grudnia 1655 roku. Dwa dni później doszło do zawiązania wspomnianej przez pana profesora Konfederacji w Tyszowcach. Kto i w jakim celu ją zawiązał? Tyszowce koło Tomaszowa Lubelskiego są miejscem, gdzie hetmani koronny Stanisław Rewera Potocki i jego polny zastępca Stanisław Landskoroński zawiązali wraz z okoliczną i towarzyszącą im szlachtą i dowódcami wojskowymi konfederację, której pierwsze słowa brzmiały tak. Wszyscy za wiarę świętą, za krzywdy, za prawa i swobody nasze, niezłomnym węzłem spojeni, przeciw nieprzyjacielowi iść zaprzysięgamy. A więc wiara, ustrój polityczny, polskie prawa i swobody, niepodległość, to są trzy powody, dla których ta konfederacja zostaje zawiązana i teraz zacznie szerzyć się ten opór przeciwko Szwedom, a potem przeciwko Rosji także, jak pożar, bo wkracza na ziemię polskie zmuszony wcześniej do ucieczki Jan Kazimierz, Jan Kazimierz. bo wspiera go także Jerzy Lubomirski, potężny, najpotężniejszy można powiedzieć człowiek na terenie Małopolski. Bo ten ruch oporu zyskuje także, jak już wspomnieliśmy o tym przed chwilą, bardzo ważnego sojusznika w postaci Tatarów Mehmeda Gireja, którzy paraliżują ukraiński bunt Chmielnickiego. To ma bardzo duże znaczenie. Chmielnicki przestaje być realnie groźnym przeciwnikiem dla Polski od listopada 1655 roku. Wreszcie jeszcze jeden sojusznik się pojawia, choć ostrożny, to w końcu przydatna, mianowicie Habsburgowie. Habsburgowie wiedzą, że w ich interesie jest utrzymanie Rzeczpospolitej, ponieważ naprzeciwko Habsburgów staje nieco paradoksalnie z punktu widzenia naszej świadomości historycznej siła, którą kojarzymy zazwyczaj z propolską, a mianowicie Węgry, Siedmiogród. Siedmiogród jest wtedy pod panowaniem władców, którzy mają kalwińską tożsamość, należą do tego obozu protestanckiego, obozu wrogów Rzeczpospolitej. Jerzy Rakoczy, książę siedmiogrodzki, wraz z królem szwedzkim, Karolem Gustawem, Januszem Radziwiłem, protestanckim magnatem z Litwy, zawierają układ rozbiorowy w Radnot, którego czwartym jeszcze partnerem jest także protestancki elektor brandenburski, panujący także w Prusach, Fryderyk Wilhelm. Razem te siły chcą podzielić między siebie Rzeczpospolitą, dopuszczając jeszcze prawosławnego partnera, czyli Chmielnickiego do tego układu. Charakterystyczne jest jednakże to, że nie ma w tym układzie rozbiorowym partnera, który wydawałby się tutaj najbardziej oczywisty. Nie ma Rosji. Rosja zawiera w tym momencie dokładnie Rozejm z Rzeczpospolitą w Niemierze. No właśnie, czy rozejm w Niemierzy jest odpowiedzią Rosji na to, że została pominięta w tym pakcie rozbiorowym, byłaby, jak pan profesor powiedział, bardzo naturalnym uczestnikiem takich działań politycznych. To był 1656 rok, kiedy Polska i Moskwa zawarły układ przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli coraz bardziej silnej Szwecji. Można powiedzieć, że opatrzność naprawdę sprzyjała wtedy Rzeczpospolitej, bowiem gdyby doszło do porozumienia między Szwecją a Rosją, w momencie kiedy Szwecja zajęła niemal całą zachodnią część Rzeczpospolitej, a Rosja kontrolowała niemal całą wschodnią część Rzeczypospolitej i zostało poza ich kontrolą z tego liczącego milion kilometrów kwadratowych terenu, może 10 tysięcy kilometrów, czyli może 1% terytorium nie był kontrolowany przez Szwecję albo przez Rosję. Gdyby doszło do porozumienia między nimi, wydaje się, że bardzo trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym Polska nie traci wtedy niepodległości, już wtedy, to znaczy w połowie wieku XVII. Ale tak to właśnie bywa, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, że car nie chciał tylko i wyłącznie Litwy dla siebie. Car chciał zostać także władcą Polski. Liczył na to, że o ile oczywiście tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego zostaną w całości włączone do Imperium Rosyjskiego, to może zostać także władcą malutkiego Królestwa Polskiego. Natomiast królowi Szwecji był gotów ustąpić ewentualnie Prusy Królewskie, czyli Gdańsk, Prusy Książęce i nic więcej. Dla króla szwedzkiego to było za mało. W dodatku król szwedzki, zdumiony łatwością swoich sukcesów w Rzeczpospolitej, zaczął myśleć o wielkim geopolitycznym przełomie w całej Europie Wschodniej, stworzeniu wielkiego szwedzkiego imperium, dla którego oparciem byłby sojusz na wschodzie nie z Rosją, tylko z nowym państwem, z Ukrainą Chmielnickiego. Można powiedzieć, że był to jakby pierwszy projekt wyprzedzający o lat 300 niemieckie projekty Mittel Europy, tyle że z centrum nie w Niemczech, ale protestanckiej także Szwecji. Czy można powiedzieć, że Niemierza to był taki parasol ochronny dla Polski, bo Polska chowała się w cieniu Rosji, skoro zgodziła się na to, że po śmierci Jana Kazimierza królem Polski zostanie car Rosji? Nawet więcej umowa z Niemierzy, rozejm z Niemierzy, przewidywał elekcję viventeregę, to znaczy za życia Króla Jana Kazimierza, car miał zostać wybrany następnym królem takiej malutkiej, już tylko Rzeczpospolitej, malutkiego Królestwa Polskiego, bo Litwa miała przejść pod panowanie rosyjskie. Oczywiście niezależnie od tego jakie były warunki umowy z Niemierzy, one dawały Polsce czas na przetrwanie tego najtrudniejszego momentu. Większość terytorium wciąż pozostawała jeszcze pod kontrolą obcych wojsk, czy to szwedzkich, czy to rosyjskich czy kozackich. Przypomnijmy wreszcie także, że car dlatego zdecydował się na rozejm w Niemierzy, bo przejął listy Karola Gustawa kierowane do Chmielnickiego, Listy, które miały ostrze w oczywisty sposób antyrosyjskie. Król Szwedzki nie chciał dzielić się z carem zdobyczami, chciał sam zdominować cały ten ogromny obszar. Właśnie dwa lata po Niemierze w 1658 roku okazuje się, że pojawia się kolejny polski sprzymierzeniec, mianowicie starszyzna kozacka i dochodzi do podpisania w Hadziaczu umowy, być może kroi się Rzeczpospolita Trojga Narodów. Jak udało się przeciągnąć tę starszyznę kozacką? Wiele działo się bardzo gwałtownych zmian na terenie Rzeczpospolitej od 1648 roku. Na początku wydawało się, że Chmielnicki jest blisko triumfu utworzenia swojego państwa. Potem okazało się, że bez znalezienia jakiegoś patrona Chmielnicki nie wytrzymał, więc poszukuje najpierw Rosji, zastanawia się nad Turcją, ale... Przecież są wśród kozaków, wśród starszyzny kozackiej ci, którzy pamiętają czasy sprzed 1648 roku i zastanawiają się czy nie lepiej było wtedy, czy nie lepiej walczyć o poszerzenie naszej autonomii wewnątrz Rzeczpospolitej niż godzić się na no de facto eksterminację, wyniszczenie w dalszych wojnach. Ten właśnie podział w elitach kozackich ostatecznie ujawnia się w momencie śmierci Bohdana Chmielnickiego. Oczywiście i wśród polskich elit politycznych coraz szersze zrozumienie znajduje przekonanie, że trzeba coś dać tej kozackiej elicie, żeby zapobiec dalszym konfliktom tego typu jak ten, który omal pogrążył Rzeczpospolitą na dnie od 1648 roku. I to jest właśnie geneza umowy hadziackiej z 1658 roku, która przewidywała przebudowę struktury wewnętrznej Rzeczpospolitej de facto na Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Obok litewskiego i polskiego członu pojawiłby się trzeci tożsamościowo, można powiedzieć, kozacko ukraiński z Kijowem jako stolicą. Ten układ nie ostał się jednakże w ogniu kolejnych wojen, które trzeba było jeszcze toczyć. Na horyzoncie pojawiał się powoli koniec wojny ze Szwecją, tak się przynajmniej wydawało, bo pokój w Oliwie w 1660 roku znacznie poprawił sytuację militarną w Polsce, no ale zdaje się, że Moskwa, która się najpierw z nami sprzymierzyła, poczuła, że nie będzie jej teraz łatwo i trzeba by znów zaatakować Polskę, żeby Polska jednak nie urosła w siłę, więc... Rzeczywiście Rzeczpospolita w ogniu. W momencie, kiedy Rzeczpospolita zaczęła odzyskiwać grunt pod nogami w 1657 roku po rozbiciu Jerzego Rakoczego, po wyparciu większości sił szwedzkich z terenu Rzeczpospolitej, w momencie kiedy do wojny po stronie Rzeczpospolitej, de facto przeciwko Szwedom, włączyły się jeszcze inne kraje. Dania, wspierana także przez Holandię, no bo wzrost potęgi szwedzkiej powoduje, że Dania na terenie Skandynawii Morza Bałtyckiego czuje się zagrożona, także w roli odbiorców ceł z przewozu przez cieśniny duńskie, transportu widzących z Rzeczpospolitej z ziarnem. Holandia jako odbiorca tego ziarna czuje się zagrożona perspektywą monopolu szwedzkiego. Wtedy właśnie na pomoc Duńczykom idzie nasz Stefan Czarniecki, rzuca się przez morze, jak śpiewamy w hymnie Polska wspomaga Danię w tej bardzo ważnej dla Polski także dywersji duńskiej przeciwko Szwedom. Otóż to jest właśnie sytuacja, kiedy car orientuje się już w 1658 roku, że Rzeczpospolita uwalniana stopniowo od grozy rozbioru upomni się o swoje ziemię także na wschodzie i car wznawia wojnę przeciwko Rzeczpospolitej. Ale już jest za późno. Dziesiątki tysięcy polskiej szlachty dojrzało do tej idei niepodległości, wtedy zagrożonej, do tego, by walczyć o, o tę niepodległość i o całość Rzeczpospolitej, o odzyskanie tego, co zajęli zaborcy. Plastycznie wyraził te nadzieje polskiego ducha niezłomnego ksiądz kanonik Szymon Starowolski, który kierował kapitułą katedrze wawelskiej, gdy nekropolię polskich królów Odwiedzał szwedzki zdobywca Karol Gustaw w końcu 1656 roku. Wtedy Szymon Starowolski, kiedy Karol Gustaw pytał go, co to za król tutaj leży, wskazując na grób Władysława Łokietka, który tyle razy dobijał się o koronę polską. Szymon Starowolski opowiedział mu tę historię niezłomnego króla i powiedział... Fortuna variabilis Deus mirabilis, a więc fortuna zmienną jest, a Bóg czyni cuda. To znaczy choć w tym momencie nie ma niemal pięciu ziemi, na której byłaby wolna Polska, to fortuna jest zmienna. A Bóg może sprawić, że wszystko się odwróci. I tego właśnie doświadczyli Polacy w 1657, 8 roku. 9. Szwedzi zostali ostatecznie pokonani. I traktat w Oliwie był jednak dużo korzystniejszy dla Polski niż ten układ pokojowy zawierany 25 lat wcześniej w sztumskiej wsi, bo pełna władza Polski nad Prusami Królewskimi została odzyskana. Trwała strata wynikająca z potopu szwedzkiego, poza oczywiście gigantycznymi spustoszeniami wojennymi. Była tylko jedna strata. Polska zrezygnowała z lennego zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi. No i otwierała się wtedy już droga do walki z jednym wyłącznie przeciwnikiem, czyli z Rosją. I tę walkę Polska Rzeczpospolita podejmuje z niezwykłą energią po tylu wyniszczających latach, po tak strasznych wojnach w 1660 roku. To jest czas wielkich zwycięstw Rzeczpospolitej w wojnie z Moskwą, przede wszystkim Lubomirski. Błysnął swoim geniuszem wojskowym, zmuszając do kapitulacji pod Sudnowem ogromną armię rosyjsko-kozacką. Czarniecki odnosi także razem z Pawłem Sapiechą zwycięstwo. Mniejsze, ale taktycznie ważne. Potocki, pac. Tak, jest więcej tych dowódców, ale wymieniam tych najwybitniejszych. Najwybitniejsi to oczywiście najbardziej zasłużony w walce ze Szwedami, Stefan Czarniecki. Na Litwie to będzie jednak przede wszystkim Paweł Sapiecha. Odzyskano Wilno, Grodno wyzwolono Ukrainarz po Dniepr, duża kampania militarna zakończona wielkim sukcesem Rzeczpospolitej. Było się z czego cieszyć, ale o ile zwycięstwa na zewnątrz, panie profesorze, to jednak problemy wewnątrz kraju, przecież toczyła się walka o tron między stronnictwem dworskim a tymi, którzy chcieli zamienić króla. Także zawiązała się Konfederacja Lubomirskiego, Rokosz Lubomirskiego. Skończyła się ta sytuacja niedobrym patem dla Rzeczpospolitej, a przede wszystkim sparaliżowała wysiłek wojenny, który był wtedy potrzebny, by odzyskać wszystko w wojnie z Moskwą. Bo po sukcesach roku 1660 zabrakło już sił, na kolejną wyprawę, która mogłaby spowodować no, odzyskanie tych strat z poprzednich kilkunastu lat. Król podejął taką wyprawę w 1663 roku ostatecznie, która miała iść daleko, daleko za Dniepr, ale nie było już sił w Rzeczpospolitej wyniszczonej jeszcze dodatkowo wojną wewnętrzną, osłabionej, Ogromnymi długami wobec wojsk, za które trzeba było przecież zapłacić za te poprzednie lata walk. Wojsk już częściowo zdemoralizowanych tym niepłaceniem, tym, że teraz już nie było wroga na terenie Rzeczpospolitej, więc chodziło do buntów, do rabunków. Ta dezorganizacja nie sprzyjała sukcesowi wyprawy za króla Jana Kazimierza. To była ostatnia wyprawa ofensywna Polski w kierunku Rosji, podjęta w historii Rzeczpospolitej która nie została uwieńczona powodzeniem i dlatego już w 1667 roku Rzeczpospolita zdecydowała się zawrzeć rozejm w Andruszowie, w którym rezygnowała nie tylko ze Smoleńszczyzny, Czernichowszczyzny, Siewierszczyzny, z tych ziem odzyskanych nie tak dawno na początku XVII wieku, ale także zrezygnowała ze wschodniej połowy Ukrainy, z Ukrainy zadniepszańskiej. Teoretycznie tylko czasowo, ale praktycznie na zawsze zrezygnowała z Kijowa, serca ukraińskich ziem. Od tej pory Rosja uzyska strategiczną przewagę nad Rzeczpospolitą. Rzeczpospolita przetrwała, ocaliła swoją niepodległość, ale nie była w stanie wyjść z potopu rosyjsko-szwedzkiego, siedmiogrodzkiego. Nie była w stanie wyjść bez geopolitycznego szwanku. Rzeczpospolita mogła już tylko bronić się przed stopniowym przejmowaniem nad nią kontroli, przewagi przez ościenne mocarstwa z Rosją na czele, z rosnącymi w siłę Prusami i z do tej pory występującymi w roli wspomożycieli Rzeczpospolitej w trudnych chwilach Habsburgami. Historia żywa